Są wakacje, a ty mało sypiasz? Spałem dwie godziny, nic mi się nie chce. Teraz nagrywamy dla ciebie audycje plenerowe. Bo wtedy po noc najfajniej. Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Hirany i zapraszam do słuchania internetowego e, Radio Lubin. Cześć, Cześć. mój ekstra striktiv w słuchacie Radio 9 Lubin. Tanti saluti dall'Italia. Italia. a ascoltare Radio 9 Lubin. Mówi Kazik Staszewski, zachęcam do słuchania Radia Lubin 9. Mówi Gryzli, Sisless Rocker, słuchajcie, Radia Lubin 9. Pozdro wielkie! Przez całe plenerowe wakacje nasz mikrofon jest jeszcze bliżej Was. Podcast Radio 9 Lubin, audycja numer 160. A przed mikrofonem Łukasz i... Darek. W dzisiejszej audycji również o podróżowaniu, chociaż trochę innym. Bo przeniesiemy się do świata wirtualnego i opowiemy trochę o grze, w którą ostatnio z Darkiem namiętnie gramy. in Motion, czyli nic innego jak po prostu symulator transportu miejskiego. Na czym polega gra? A w grze wcielamy się w zarządce właśnie firmy transportowej i naszym zadaniem jest zarobić miliony. A jak to zrobić? To jest bardzo proste. Tworzymy linie tramwajowe, autobusowe i robimy tak, żeby jeździło nimi jak najwięcej pasażerów. Ale oprócz oczywiście linii tramwajowych, autobusowych możemy także tworzyć i budować podziemne, naziemne y, linie i nadziemne nawet linie metra. Możemy także podróżować sobie tramwajami wodnymi. Helikopterem chyba też, o ile dobrze pamiętam. Oczywiście helikopter też jest... Akcja gry rozgrywa się w czterech miastach w Berlinie, Helsinkach, Wiedniu i nie no, widziałem, że czwartego zapomnę. I w Darek. Amsterdamie no właśnie. Dzięki Darku za pomoc. Ale... Ale mamy także do dyspozycji bardzo rozbudowany, ciekawy map i możemy sobie oczywiście, jeżeli te cztery miasta nam się znudzą, to oprócz tego, że pewnie znajdziemy gdzieś w internecie jakieś wersje różnych innych miast, z tego co wiem, już się pokazały jakieś niemieckie miasta z bardzo ciekawymi budowlami, to oczywiście możemy stworzyć własne, bardzo zaawansowane, jakie tylko chcemy, tak naprawdę miasto. A jeżeli nam się znudzi już budowanie własnego miasta, to możemy rozegrać kampanie, które składają się z 12 scenariuszy? Albo grać w tak zwanym trybie piaskownicy, która jest oczywiście piaskownicą bez żadnych ograniczeń czasowych. Warto dodać, że gra rozgrywa się tak naprawdę na przełomie 100 lat od roku 1920 do roku 2020, ale to jeżeli gramy sobie w kampanię, to oczywiście zaczynamy wszystko od samych podstaw, czyli od wczesnych lat. Z biegiem czasu nie tylko starzeje nam się miasta, pojawiają się nowe budynki, pojawiają się nowe rozwiązania techniczne, jak na przykład później pojawia się dopiero metro to także modernizacji ulegają pojazdy, jakie mamy do dyspozycji, bo te również oczywiście możemy wymieniać, bo nam się starzeją. A w grze ich jest ponad 30. W grze również mamy mieszkańców, którzy reprezentują 7 grup społecznych, np. studentów, pracowników biurowych, bezdomnych. I bezrobotnych, emerytów, rencistów. tak. I otóż oni przemieszczają się w naszym mieście pomiędzy swoim mie miejscem zamieszkania, a pracą i miejscami rozrywki. I oczywiście możemy kontrolować dokładnie, gdzie są te miejsca. Chyba, że zbudowaliśmy miasto sami, to dokładnie wiemy, gdzie wybudowaliśmy. Na przykład uniwersytet. Oczywiście to Darek bardziej się zagłębiał w tą część gry, a ja jednak wolę zarządzanie firmą i zarabianie pieniędzy. No ale oczywiście trzeba mieć podwaliny do zarabiania tego, tych pieniędzy, czyli na przykład jak zbuduje taką ciekawą dzielnicę finansową, w której będzie się zarabiało duże pieniądze, to ci pracownicy chętniej wydadzą na przykład na podróż metrem będzie można zbudować nowoczesny pociąg. No oczywiście, Darek tylko buduje nowoczesne pociągi, a potem spłaca długi no ale z tego co mi wiadomo to komunikacja miejska na całym świecie podobno jest niedochodowa i jest to deficytowy biznes no, ale biznes gdybym ja zarządzał no to na pewno by była dochodowa no pewnie z biletem z 10 zł za jeden przejazd. wcale nie no dobrze tak pięknie opowiadamy o grze mamy jakieś zastrzeżenia bo chcielibyśmy na przykład y, zbudować sobie dokładny rozkład jazdy możemy to zrobić? mamy w grze pory dnia? No niestety nie ma ani pór roku, ani pór dnia, więc mamy bezustanny dzień. Chociaż pewnie niektórzy marzą o takiej sytuacji, chociaż to bywa nudne a wszyscy zainteresowani Cities in Motion, czyli symulator transportu miejskiego zapraszam do ściągnięcia demagry ze strony producenta a oczywiście jeżeli spodoba wam się gra to polecam nic innego jak tylko zakupienie pełnej wersji w oryginale oczywiście w sklepie, czy to internetowym czy też w waszym najbliższym jakimś sklepie, w którym będziecie mogli zamówić chociażby y, tą grę a tymczasem w dzisiejszym podcaście ciąg dalszy chwilowa część muzyczna, a później wizyta w klubie Pure Heart and Fitness. No i kto dzisiaj dla Was zagra? Dzisiaj mm, Macron ⁇ Squash 84 Lacrosse. Zapraszam do przesłuchania tego utworu z serwisu Musicale, dawne podstaw Music network, a później krótka wizyta w klubie fitness. Black,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 Cały cykl, czyli wizyta w klubie Piór Health and Fitness na poziomie Kuprum Areny, a moim rozmówcą jest Tomasz Boryń. I Tomku, powiesz kilka ciekawostek, które czekają klubowiczów już w najbliższym czasie. Oczywiście, jak najbardziej. No, chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na galę party, którą będziemy tutaj mieli 27 sierpnia w sobotę. Start imprezy o godzinie 14, otwarcie duże. Dużo ciekawych zajęć, pokazów, konkursów, zawodów również. Od 14 zajęcia pokazowe z Jackiem Piegzą, naszym fantastycznym trenerem. O 15 zajęcia z Marcinem Mruczasem Mrukowskim. Pokazowe załody świłowe mężczyzn zaczynają się o godzinie 16. Wyciskanie, wyciskanie sztangi na ławce leżąc. Prowadzący Marcin Sapiński będą dwie kategorie wagowe do 90 kg, powyżej 90 kg. Również będą zawody e, Martwy Ciąg, który też będzie prowadził jeden z naszych e, mm, trener w zasadzie fitness menadżer Szymon o godzinie 18:00 również dwie kategorie wagowe oczywiście puchary, nagrody jak najbardziej do wygrania Zawody dla kobiet, rywalizacja biegowa na basenie Brzmi to dość irracjonalnie i śmiesznie Aczkolwiek na pewno to będzie świetna zabawa I to, o czym mówiłem wcześniej, nagrody Na koniec koncert zespołu Wiśnia Mocny Przez cały dzień DJ gra na sali Dużo balonów, konkursów, zawodów O czym mówiłem wcześniej Również nagrody dla naszych stałych klubowiczów Którzy są z nami pół roku, rok, półtorej roku Jako, że jest to już półtora impreza Również na półtorej roku na koniec impreza przenosi się do klubu Lekafe w pobliżu Kuprum Areny i tam również koncert, DJ, dużo świetnej zabawy, śmiechu, kichu, mamy się świetnie bawić jak zwykle i fajnie zakończyć ten miesiąc. Fajnie znamy rozkład jazdy, że tak powiem. Ale co trzeba zrobić, żeby przyjść na tą imprezę? Wystarczy przyjść i trzeba być klubowiczem. Nasi klubowicze wchodzą, klubowicze przeprowadzają sobie z ilu znajomych chcą. Jest to otwarty cały weekend, także każdy z naszych klubowiczów może przeprowadzić kogoś z rodziny, kogoś ze znajomych, przyjaciół. Przyjść i się z nami świetnie bawić. Czyli kolejna okazja na możliwość poznania klubu, poznania tego, co tu się dzieje, tego tętniącego życiem trzeciego poziomu Kuprum Arena. Zgadza się. Trzeci poziom Kuprum Arena. To jest, tak, jak powiedziałem wcześniej, świetna zabawa, dla każdego, każdy znajdzie coś dla siebie i na pewno każdy coś wygra. Tomku, dzisiaj rozmawiamy, siedząc sobie jak zwykle w kafejce u Was, pijąc dobrą kawę, ale mamy tutaj wypożyczalnie filmów DVD. Co byś polecał? Każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy od filmów Bad Snow, Fighting, jest dużo komedii, jest dużo bajek. Każdy klubowicz znajdzie coś dla siebie tych filmów. Mamy ponad 300. Nasza e, biblioteka filmowa, powiem tak ładnie, rośnie wciąż. Te filmy zawsze przyjeżdżają nowe, są starsze filmy, są nowości. Każdy znajdzie co leżymy. Ale oprócz oczywiście obejrzenia dobrego filmu, za tobą taka makieta fajnego samochodu i ten samochód podobno otrzyma jeden z klubowiczów piór w całej Polsce. Zgadza się. Startujemy z takim dużym konkursem jest to 180 dni. Jest to konkurs polegający na zapisaniu się czy zalogowaniu się w naszym Pure Life'ie, na naszej stronie internetowej. Przystępujemy do takiego konkursu. Jest to świetna okazja na trening, na poznanie się z trenerami. Owszem, główną nagrodą jest właśnie nowy Mini Morris, ale są również nagrody jak 12-miesięczne członkostwo, 6-miesięczne członkostwo i wiele, wiele innych. Zachęcam wszystkich wszystkich gorąco do rejestrowania się na naszym portalu i zapisywania się na te 180 dni naprawdę jest to świetna zabawa świetne efekty które można uzyskać, bo trenerzy nasi będą opiekować tymi osobami, które się zapisują i będą pokazywać jak ćwiczyć w jaki sposób osiągnąć rezultaty, rezultaty które zamierzamy, zapraszam jeśli ktoś jeszcze nie był w piór, w Lubinie w Kuprum Rana na poziomie trzecim naprawdę zapraszam. Jest duża tajemnica, co jest dalej, ale naprawdę zaoferowanie jest bardzo, bardzo wiele. Basen, sale fitness, sauna, jacuzzi, świetny sprzęt siłowy, świetny sprzęt cardio, mnóstwo, mnóstwo zajęć grupowych dla, dla naszych klubowiczów. Kto nie był, to pamiętajcie, najbliższy 27 dzień miesiąca to będzie właśnie ta impreza, na którą warto przyjść, a tajemnice będziemy odkrywać w kolejnych odcinkach, dzięki Tomku za rozmowę. Dziękuję również. W dzisiejszej audycji to wszystko. Kolejny podcast o numerze 161 za kolejne dwa tygodnie. Tym razem audycja wyjazdowa Skłodzka. Zapraszam więc do relacji Skłodzka już za dwa tygodnie. Do usłyszenia, cześć.